o starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie, baśń Eskimoska. Daleko na północy, tam, gdzie śniegi pokrywają ziemię, a słońce pojawia się na niebie tylko na krótką chwilę, żył stary pasterz o imieniu Lamu. Był bardzo ubogi, nie posiadał nic oprócz malutkiego iglo, i wiernego psa. Przez cały rok strzegł stada renów, którego właścicielem był zły i skąpy człowiek. Zmuszał on lamu do ciężkiej pracy, dając mu w zamian tak małe porcje pożywienia, że sługa często chodził głodny. Pewnego dnia, kiedy lamu wrócił do zagrody, po całym dniu spędzonym na pastwisku, właściciel stada czekał już na niego, aby policzyć swoje zwierzęta. Kiedy skończył, wybuchł wielkim gniewem. Okazało się bowiem, że brakuje jednego rena. Precz z mojej ziemi, krzyczał wściekły, ty podły darmo zjadzie. Wracaj i szukaj mojego rena. Nie pokazuj mi się na oczy, dopóki go nie znajdziesz. Na oczach wszystkich mieszkańców wioski wyzywał go i bił twardym kijem. Nikt jednak nie stanął w obronie biednego sługi. Tylko jego wierny pies leżał przy nim i lizał go po twarzy. Wystraszony pasterz podniósł się i ruszył przed siebie w poszukiwaniu zaginionego renifera. Towarzyszył mu jego wierny pies. Przez całą noc wędrowali po rozległych pustkowiach, o świcie dotarli nad brzeg morza. W oddali wystawały z nadpowierzchni wody ogromne góry lodowe, które lśniły w promieniach porannego słońca. Co chwilę dał się słyszeć huk łamanego lodu. Zmęczony i zrozpaczony Lamu usiadł na piasku, a jego pies, widząc smutek swojego pana, zaczął jadać. Nagle fale się skłębiły i z głębiny wypłynęły dwa wielkie psy morskie. — Bracie nasz, dlaczego wzywasz pomocy? — zapytały. — Zły człowiek skrzywdził mnie i mojego pana. Najpierw strasznie pobił, potem wygonił z naszego iglo. Jeśli nie odnajdziemy zagubionego rena, nie mamy po co wracać — odpowiedział pies. Rena, którego szuka twój pan, pożarł niedźwiedź polarny, rzekły zwierzęta. Nie lękaj się jednak, pójdziemy do naszego władcy, ducha morza i opowiemy mu o krzywdzie, jaka was spotkała. Po tych słowach zniknęły w morzu. Nie minęła jednak chwila, gdy wody rozstąpiły się i wynurzyła się z nich postać ogromnych rozmiarów. Od pasa w dół przypominała rybę, od pasa w górę człowieka. Był to władca podwodnego świata, sędziwy jak samo morze. Lamu, nie lękaj się, zawołał starzec. Jestem duchem morza, i od tej chwili biorę cię pod swoją opiekę. Dam ci stado najpiękniejszych renów. Oddaj bogaczowi jego własność, a sam żyj w dostatku i szczęściu do końca swych dni. Lamu padł na twarz przed wielkim władcą i wzruszony podziękował za okazaną dobroć i hojność. Potem duch morza zniknął wśród spienionych fal, a z wody wyszło stado przepięknych reniferów. Kiedy Lamu i jego wierny pies wkroczyli do wioski, prowadząc zwierzęta, wszyscy mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia. Widok był tym bardziej zaskakujący, że duch morza podarował staremu pasterzowi nie tylko piękne stado, ale także młodość. Oczom wszystkich ukazał się więc dziarski młodzieniec, któremu błyszczały oczy, wyprostowały się plecy, a do ramion wróciła siła a wierny pies stał się znowu młodym szczeniakiem, skaczącym i tarzającym się radośnie w śniegu. Lamu stanął przed bogaczem i powiedział – Panie, winny jestem Tobie, Rena, którego wczoraj nie upilnowałem. W zamian za niego wybierz sobie najpiękniejszą sztukę z mojego stada. Na te słowa zły pracodawca całkiem za nie mówił. Nie mógł uwierzyć, że stoi przed nim jego sługa, którego bił i źle traktował. — Ty jesteś lamu? Ty jesteś tym starym, nieprzydatnym do niczego sługą? — pytał zdziwiony. — A skąd masz to stado renów? Na pewno je ukradłeś. Pasterz opowiedział zebranym wokół ludziom, co wydarzyło się w nocy i skąd ma zwierzęta. Nikt nie uwierzył jednak w jego historię. Ludzie zaczęli się z niego śmiać, mając go za zwykłego złodzieja i oszusta. Zaprowadźcie mnie nad morze, a udowodnię wam, że mówię prawdę. Krzyknął wreszcie Lamu, a mieszkańcy wioski zgodzili się i poszli z nim na brzeg. Tymczasem wierny pies pobiegł przodem aby uprzedzić o wizycie psy morskie, którą obiecały z kolei zawiadomić swojego władcę. Gdy Lamu wraz z ludźmi z wioski przybył na miejsce, zawołał – Duchu Morza, oto ja, pasterz Lamu, wzywam cię na pomoc! I z fal lodowego morza wyłonił się stary władca. Wszyscy przerazili się na jego widok. Witaj, stary pasterzu, zawołał duch morza, po czym zwrócił się do bogacza. Wszystko, co powiedział Lamu, jest prawdą. Otoczyłem go swoją opieką i podarowałem stado renów. A ciebie, zły człowieku, ukażę za twoje okrucieństwo i zamienię w skałę. I stało się, jak powiedział. W miejscu, gdzie stał bogacz, pojawiła się czarna skała, którą w mgnieniu oka porosły mchy i wodorosty. A dobry pasterz i jego wierny pies wrócili do swojego małego iglo, gdzie żyli szczęśliwie przez długie lata.